ten psalm XVII jak wiele innych psalmów napisanych przez Dawida jest po prostu jego modlitwą jest jego wołaniem o pomoc jest, jest próbą znalezienia w Bogu ratunku którego nigdzie indziej nie może znaleźć i nie będziemy czytali tych wierszy które to opisują jego troski i jego zmagania i jego cierpienie szczególnie w drugiej części tego psalmu ale przeczytamy właśnie jakby to o co on prosi czego on szukał Boga w tym swoim utrapieniu i w tym swoim doświadczeniu w wierszu szóstym mówi wzywam Cię bo wysłuchujesz mnie Boże dlatego, dlatego przychodzi do Boga bo wie, że nie jest jakimś martwym posągiem nie jest jakąś pustą ideą ale jest żywym Bogiem który słyszy człowieka kiedy człowiek otwiera swoje usta otwiera swoje serce Bóg słyszy człowieka i w tej nadziei yy, przychodzi do swojego Boga mówiąc dlatego do Ciebie wołam dlatego Cię wzywam bo Ty nie występujesz i teraz też prosi go żeby uczynił to samo mówi nakłoń ku mnie ucha swego Wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy twojej, przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł, przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. I dalej właśnie mamy szczegóły dotyczące tego, jakimi są ci ludzie i w jaki sposób na niego nastają. W naszym życiu przychodzi nam zmagać się z różnymi rzeczami, z różnymi przeciwnościami. I nie zawsze bezpośrednio wynika to z jakiejś nienawiści ludzkiej. Niekoniecznie jak tutaj w tym przypadku jesteśmy osaczeni i atakowani przez innych ludzi czasami osaczeni jesteśmy i doświadczeni, i cierpimy z powodu jakichś okoliczności naszego życia niesprzyjających rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, nad którymi nie mamy kontroli cokolwiek by to nie było jakiekolwiek byłyby nasze problemy a wszyscy w różnym czasie przez nie przechodzimy, to z różnym natężeniem. Jak to jest nam wielu z Was i rozmawiamy, to wiem, że zarówno Wasze życie, jak i moje nie jest wolne od doświadczeń, nie jest wolne od różnych przykrych przeżyć. I to, do czego wierzę, dzisiaj jesteśmy zzywani na początku tego naszego nabożeństwa, to do tego, żeby zarówno dzisiaj, z tym, czym tutaj przyszliśmy, przyjść do Boga i złożyć to u Jego stóp i w Nim faktycznie znaleźć to ukojenie, schronić się jak tutaj Dawid mówi, w, jego, w cieniu Jego skrzydeł to jest taki piękny obraz pisklaków, którzy, które chronią się pod skrzydłami swojej matki i tam czują się bezpieczne. I taki tutaj Dawid obraz nam przedstawia mówi, że on w ten sam sposób do Boga przychodzi po prostu kryje się w Nim i czuje się bezpieczny. I Bóg nie obiecuje nam, tak jak Dawidowi tego nie obiecał, że od razu, kiedy to zrobimy, kiedy tak się pomodlimy, kiedy z takim szczerym sercem do Niego przyjdziemy, że od razu przyjdzie usunięcie tych wszystkich problemów. Czasami Bóg natychmiast wyzwala, ale nie daje nam takiej, takiej gwarancji, że tak zrobi. Natomiast Słowo Boże mówi, że jeśli złożymy na Niego wszelkie troski, to jaką mamy obietnicę. Pamiętacie? Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie Będzie strzes naszych serc Panu Jezusie Chrystusie To jest Boża obietnica Bóg obiecuje, że zachowa nas W pośród tego całego ognia Który nas będzie palił I przeprowadzi nas przez Niego Więcej, w innych miejscach Bożego Słowa Mamy obietnicę, że te wszystkie doświadczenia I te wszystkie problemy I te wszystkie przeciwności Nawet ci ludzie wszystko bierze i wykorzystuje ku dobremu w życiu tych, którzy Go miłują. A więc jeśli mamy ufność w Bogu, jeśli szukamy w Nim schronienia, to możemy spodziewać się dwóch rzeczy. Możemy spodziewać się, że Bóg będzie z nami w tym i będzie nam udzielał swojego pokoju. I po drugie, wykorzysta to ku dobremu w naszym życiu. I dlatego też nawet doświadczenia. Nie musimy jęczeć, kwęczeć i narzekać, i biadać. Ale nawet w doświadczeniach mamy powód do dziękczynienia. Bo to wszystko ku naszemu dobremu jest. tak? Więc chociaż te doświadczenia nie są czymś, co postrzegamy jako coś dobrego, to wiemy, że dobry Bóg nad nami czuwa. I we wszystkim, nawet w tych bolesnych, przykrych rzeczach współdziała ku dobremu. Dlatego zawsze możemy go chwalić. Nigdy nie jest taki czas że możemy tylko narzekać i tylko się żalić i tylko mówić o tym, co nas boli, ale zawsze powiedziawszy to i wyżaliwszy się możemy Go chwalić dziękować, ufając, że tak jak do tej pory zachował nas i użył tych różnych rzeczy w naszym życiu, aby nas oczyścić, aby nas zmienić, aby nas ukształtować ku dobremu. Tak i teraz dalej będzie to czynił. To dobre dzieło, które zapoczą, zapoczątkowo w nas będzie kontynuował. Dlatego zachęcam bracia i siostry, abyśmy teraz Wstając do tej modlitwy, jeśli macie jakieś troski, macie kłopoty, coś jest takiego, co Wam nie pozwala się skupić i jakoś tak w pełni uczestniczyć w tym, co tutaj ma mieć miejsce, przyjdźmy z tym do Boga. Złóżmy to na Niego, powiedzmy Mu o tym. I też podnieśmy nasze głosy w dziękczynienie, uwielbieniem za to, co już uczynił, za to, jak już nas wybawił, za to, jak już doświadczyliśmy tyle dobroci od Niego, a i teraz, ufając, że i to, co teraz przez to teraz przechodzimy, obróci ku dobremu. I jakby dobry Bóg dał nam swój pokój pozwolił nam Go radośnie chwalić i czcić, a potem też czerpać z Jego słowa tą mądrość, którą dla nas przygotował. Powstanie, proszę, do modlitwy. Panie, ku Tobie podnosimy nasze serca, ku Tobie podnosimy nasze głosy, wiedząc, żeś że dobrym Bogiem, że i nas wysłuchujesz. Dlatego, że przychodzimy do Ciebie w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który obiecał nam, że jeśli przez Niego przystąpimy, w Jego imieniu będziemy modlić się, to wysłuchasz nas i odpowiesz nam. I w tej ufności, Panie, przychodzimy do Ciebie, składając na Ciebie wszelką troskę, wszelkie zmaganie, wszelkie cierpienie, wszelkie doświadczenia naszego życia. Dziękujemy Tobie, że masz nas staranie. Że nie jest Tobie obojętne to, przez co przechodzimy, ale jako kochający Ojciec troszczysz się o nas. I my również, Panie, jesteśmy jak źrenica Twojego oka. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy za Twoją wielką miłość. Za Twoją wielką dobroć wobec nas. I dziękujemy, że masz mądrość i moc, aby wszystko przez co przechodzimy obracać ku dobremu. I w tej ufności, Panie, chcemy żyć każdego dnia. Nie ulegając frustracji nie ulegając temu duchowi zniechęcenia i narzekania ale składając te wszystkie rzeczy które do nas przychodzą w Twoje ręce Panie przed Twój święty tron wielbić Ciebie, chwalić Ciebie, znajdować w Tobie pokój i radość i, Panie ufność na przyszłość pomóż i dzisiaj każdemu z nas złożyć wszelkie ciężary na Ciebie znaleźć w Tobie ukojenie znaleźć w Tobie pokój i radość, i wielbić Ciebie z głębi naszych serc i oczekiwać na Twoje słowo, na Twoje działanie pośród nas. Tak prosimy, drogi Panie, dotykaj naszych serc, dotykaj naszych ciał, objawiaj swą łaskę i moc pośród nas. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.